Witam zimno i serdecznie w 34. odcinku filmów zimowych i jest to ostatni odcinek w zimowym sezonie 2017 łamane przez 18. Zaczynamy. To zacznijmy niekonwencjonalnie. Jako, że nagrywam to 30 marca, kiedy spoglądam dzisiaj na beskidzkie tereny, śnieg stopniał, ale na trasie narciarskiej w Soszowie jest. I o 15.30 widzę, że wyciąg w ruchu i narciarza, nie widzę żadnego, ale ktoś... Jest tam, Je, jest narciarz, ale akurat odpoczywa. Tak więc zima trwa w najlepsze i z chęcią pojeździłbym na nartach, bo na przełomie tych lat nie miałem ani razu okazji jechać na narty, ani też chęci. Teraz kiedy chęć jest, to nie ma okazji. Więc nie będę na przekór omawiał dzisiaj takich filmów, właśnie niekonwencjonalnie. Mianowicie serial Netflixa Chefs. Table Jest to już trzysezonowy serial pokazujący znanych kucharzy, właściwie mistrzów kuchni, co niektórzy dostali gwiazdki Michelin i zaczynam to oglądać, wszyscy to bardzo chwalą i okazuje się, że mnie nie podoba się aż tak, pomimo, że jestem miłośnikiem dobrej kuchni. I może właśnie dlatego, że ja jestem zarówno miłośnikiem i dobrej kuchni i dobrego filmu, to widzę tutaj, że twórcy skupiają się głównie na jedzeniu i każdy dokument właściwie jest wyreżyserowany przez kogoś innego. Więc być może nie chcę też obrażać, bo pewno trafią się tutaj dobre obrazy. Ale na razie dotarłem do trzeciego odcinka pierwszego sezonu, gdzie możemy oglądać Francisa Malmena. Jest to jakiś argentyński szef, który kombinuje z kuchnią francuską i z tradycyjną patagońską kuchnią gotowaną na ogniu i w ziemi. Możemy tutaj oglądać kilka scen właśnie jak on łowi ryby podczas zimy czy gotuje gdzieś tam na lodowych krajobrazach. Jednak jest tego tak mało i symbolicznie, że nie będę tego omawiał tutaj. A może jeśli przerobię więcej Chef's Table, to nagram o tym osobny, krytyczny odcinek, gdzie Żarłok będzie kontestował ten serial, który oczarował wszystkich foodies, miłośników dobrego jedzenia. No słuchajcie, no Discovery. No to, to, jest, to, to, jest, to jest Discovery. Tam nie ma nic więcej. Sztuczne budowanie napięcia, zigły, widły zrobimy, bo tam rozwaliła mu się tarta, na ziemię spadła. Więc ja na razie tego nie będę omawiał, choć zdarzają się tutaj sceny zimowe. Nie będę również omawiał produkcji z 2015 roku z jakże piękną i doborową obsadą. Anthony Hopkins Ray Liotta, wiecie ten taki aktor, taki przypakowany z groźnie wyglądającą miną który w latach 90 bardziej był yy, szanowany no i oczywiście Godfellas u Martina Scorsese Go With Me i właściwie tutaj jeżeli będziecie szukać tego jej produkcji to jest zarówno Go With Me ale też jest film znany pod tytułem Blackway. You know who Blackway is, don't you? Crooked cop with one hell of a temper. I to jest właśnie ta tytułowa rola. Blackway, Ray Lajata. Blackway, nie chcesz spotkać Blackwaya i główna bohaterka, grana przez Julię Styles wprowadza się do swojego mieszkania po matce, która umarła gdzieś właśnie w kanadyjskich obszarach i wiecie, już stopniał śnieg, ale gdzieś wysoko w górach jeszcze się utrzymuje i taki właśnie mamy ten film można by powiedzieć trochę zimowy, trochę wakacyjny, właśnie taki przejściowy, nazwijmy go to, bo jest to ostatni odcinek, następnie zaczniemy oglądać oglądać filmy wakacyjne, więc właśnie tutaj będzie trochę śniegu, trochę tych takich gór. Ogólnie jest to jesień, no bądźmy szczerzy, tak? Wiosny tutaj nie pokazali, ale w Polsce wiosna czasami wygląda jak późna jesień. Jest nudno, szaroburo i ponuro, ale tutaj nie będę tego omawiał, głównie z tego powodu, że śniegu jest mało i pod koniec, kiedy oni wchodzą w wyższe stadie part, w wyższe partie gór, żeby dorwać tego Blackwaya, bo film jest o tym że ta bohaterka została przez Blackwaya napastowana, a właściwie jej kot został zraniony i ona chce tu mieszkać i odnajduje Antonego Hopkinsa który ma jej pomóc i przez cały film oni szukają tego Blackwaya to jest komiczny film jest tak słaby film, że dostał ode mnie ocenę 3 na 10. To jest tak słabe, że twórca Daniel Alfredson chciał chyba zrobić taką swoją wersję jądra ciemności na podstawie Josepha Konrada. Historię tę znamy również z czasu apokalipsy, i tutaj tym odpowiednikiem tego złego porucznika jest właśnie Blackway, morderca, gangster nie pozwala żyć głównej bohaterce, który tak bardzo nie pozwala jej żyć, że w ogóle nie można go znaleźć. Ale ona się upiera, żeby go szukać. I oni go szukają przez cały film, słuchajcie. Jest to tak nudne, jest to tak beznadziejne, jest to tak niejakie, że to jest najgorszy film z Antonym Hopkinsem, jaki ja oglądałem chyba w życiu swoim. Czy mogę ci coś jeszcze? Nie. Często nazwa. Lillian? Lillian. Chcę go. Blackway'a zdecydowanie nie polecam. Zwykle dobre filmy zostawiam na koniec. A teraz dobry film polecę Wam od razu. Tym się zajmiemy, czyli produkcją z 97 pod tytułem The Sweet Hereafter, Słodkie pojutrze. You hear about the accident? As, far as I'm concerned, there is no such thing as an accident. Oh, geez. Now, one man must find Jest to dzieło wyreżyserowane przez Atoma Egoyana, egipskiego reżysera, a właściwie reżysera egipskiego pochodzenia, znanego z takich filmów, jak Gdzie leży prawda z Kevinem Baconem i Colinem Firthem, Chloe, 2009 rok, z Julian Moore, Liamem Nisonem. Ogólnie ten reżyser, on został na przykład nominowany właśnie do Oscara za najlepszego reżysera, właśnie jeśli chodzi o Sweet Hereafter, a także nominacje ten film dostał do za najlepszy scenariusz, scenariusz adaptowany. Ja nie wiem dokładnie jeszcze za co szanowany jest Ego Jan. Za mało widziałem jego produkcji, a Gdzie Leży Prawda z Kevinem Baconem znudziło mnie totalnie. Na pewno szanowany jest za to, że lubi zimę, bo jest to już drugi jego zimowy film, a właściwie pierwszy, bo drugim był The Captive z 2014 roku, który ja okazało się, słuchajcie, już oglądałem z Ryanem Reynoldsem, film, który uzyskał u mnie 5 na 10, film, który był nominowany na festiwalu w Cannes do Złotej Palmy, co zupełnie, no dobrze, że nie dostał, no bo to, to, to, to, to aż tak dobre dzieło nie było. Mianowicie, był to film o porwaniu i był to film pełną gębą zimowy. Ja nawet chciałem go omówić w tym roku. Obejrzeć go powtórnie, bo oglądałem go zaraz po premierze w 2014 roku i jak sprawdziłem na konglomeracie podcastowym, to w tagach nie wpisaliśmy nigdzie tego The Captive. A wydaje mi się, że go nie omawiałem i warto do niego wrócić, mimo słabej oceny 5 na 10. A to chyba dlatego, że Sweet Hereafter uzyskał u mnie ocenę 7 na 10. O czym to jest? Główny bohater to adwokat grany przez Bilbo, czyli Jana Holma. Całość rozpoczyna się dosyć kingowo, powiedziałbym, bo mamy tutaj historię przybysza, który pojawia się w miasteczku. Jest to właśnie adwokat, który przybył, aby bronić ludzi, aby nie tyle co rozwiązać pewną sprawę, ale żeby stanąć w obronie ludzi poszkodowanych w wypadku autobusowym. Mowa o rodzicach, którzy Którzy stracili swoje dzieci, gdyż szkolny autobus, wiecie, taki typowy amerykański autobus, żółty bus, który wozi dzieci do szkoły, w tym przypadku właśnie w małym miasteczku, podczas zimy ten wypadek się wydarzył, wiecie, wszystko oblodzone, ośnieżone samochód wpada w poślizg i wpada na taflę jeziora, która pęka i ten bus się zapada. Wiele dzieci zmarło, część zostało rannych, stale poszkodowanych. Nasz adwokat chce uzyskać pieniądze z ubezpieczenia i podać do sądu właściwie, on jest takim inicjatorem, on domaga się sprawiedliwości i on chce, żeby wszyscy rodzice poszkodowani stanęli razem z nim w szranki z firmą, która produkowała te autobusy, która nie dopilnowała ponoć jakiegoś mechanizmu, który mógł spowodować ten wypadek. No, już przestaje być kingowo, prawda? Ale jakaś taka małomiasteczkowa atmosfera cały czas jest tutaj ukazana. Ale dlaczego jest to film przejściowy? Zimową książką pół na pół był Nosferatu, Joe Hilla. Bardzo krytykowałem tamtą książkę i nie podobała mi się. W dodatku, abstrahując od jakości Nosferatu, ja zawsze mam problem, kiedy film no, nie ma tej jedności czasowej. Wiecie, tak jak w dramacie antycznym, jedność czasu, miejsca i akcji. no Aż nie wymagam jedności tak koherentnej, tak spójnej jak w dramatach. Ale no nie lubię, jeżeli są takie skrajne pory roku pokazane w jednym filmie. <laughs> Czyli lato i, i zima. No zupełnie nie mogę wtedy wejść w klimat i ja nie wiem co się dzieje na ekranie. Mówię o tym w kontekście Sweet Hereafter, że jest to pierwszy przypadek, gdzie narracja, na bazie narracji jest to zrobione z pomysłem. Gdyż tutaj w warstwie scenariusza wszystko jest napisane tak, jak powinniśmy odbierać tę historie. Czyli mamy skoki czasowe, gdyż jest już właśnie chyba jesień albo wiosna. Raczej jest wiosna, lato, jesień, zima. Czyli mamy wiosna, lato... wiosna, tak. Zaczyna się chyba wiosna, zima już odeszła. I właśnie... Widzimy tego adwokata, który przybywa i zaczyna chodzić od domu do domu, rozmawiać z ludźmi, wypytywać, czy ktoś był świadkiem, czy ktoś może poświadczyć o takiej kwestii, czy takiej. Śnieg się roztapia, ale podczas tych przesłuchań my wracamy, wracamy do tego momentu wypadku. I przez cały film ten reżyser nam pokazuje trochę wypadku, trochę okoliczności, jak doszło do tego wypadku. But who can you trust, when everyone has a secret? No matter what I'm asked, I'll tell the truth. It's not going to be easy, Nicole. I won't lie. Who can you blame, when no one is innocent? There's people pointing fingers, and making side deals. We used to help each other, because this was a community. To jest na tyle spójnie zrobione, że zazębia się w mojej opinii, a zazębia się dlatego, że to nie jest tak, on przyjdzie, zrobi śledztwo, jest cofnięcie, jak ktoś opowiada do tego momentu, w którym ktoś opowiada, nie, Tutaj retrospekcja jest bardziej fikuśna, bardziej zaskakująca. Czasami, a właściwie za każdym razem, my nie wiemy, czy to, co oglądamy, to czy to jest retrospekcja, czy to jest czas teraźniejszy. I dopiero kiedy wejdziemy trochę w tę retrospekcję, to Widzimy, że to jest retrospekcja, ale właśnie w momencie, w którym my dowiadujemy się, że to jest retrospekcja, to również za pomocą tej informacji uzyskujemy wiedzę o tym, co się wydarzyło. I to ma wpływ na odbiór i ocenę pewnych zachowań, postaci i tych wydarzeń. Może to jest banalne, co ja powiedziałem, ale żeby to wyjaśnić musiałbym na konkretnych przykładach zdradzać to i musiałbym analizować no przynajmniej sekwencję kilku scen zajęłoby to długo i miałoby się to z celem gdyż polecam ten film i podobny sposób narracji można było zaobserwować u reżysera Asayasa w filmie Personal Shopper no tamten film jakoś za bardzo mnie nie zachwycił ale tam również bardzo przemysłowo te retrospekcje były i było właśnie takie bajerowanie widza. Ty nie wiesz, czy to jest retrospekcja, czy to jest rzeczywistość, ale to nie było po to, żeby zaskoczyć, tylko właśnie po to, żeby przyspieszyć może akcję. I tak samo jest tutaj, żeby właśnie ten film trwa całe dwie godziny, ale te retrospekcje przyspieszają nam, bo ogólnie sam film to nie jest żaden thriller. To jest powiedziałbym taki trochę dramat, sądowy, taki thriller troszkę, no bo napięcie. Jakieś tutaj jest. I to jest jeden z filmów zimowych, właśnie przejściowych. Trochę zimy, trochę wiosny, trochę jesieni, więc polecam go. Polecam w środku audycji film, który polecam. Something has happened that will change their lives forever. I'm really sorry to come over and announce like this, but it is important that we talk. I teraz czynię zaskakujący zwrot akcji, bo przechodzę do następnej produkcji, którą to recenzję nagle gram jak obejrzę ten film. Będzie to ostatni film zimowy. W moim katalogu został oznaczony jako wakacyjno-zimowy, więc czy to będzie kolejny film przejściowy, który pozwoli mi przejść Łagodną stopą, właściwie ocieploną stopą, tak nie przeziębioną. W tym roku rzeczywiście się nie przeziębiłem w tej zimie. Wątpię, Gdyż znowu na przekór i żeby Was zaskoczyć, wybrałem film, co do którego podejrzenia mam takie, że będzie to bardzo słabe kino akcji. No ale coś na deser. Spróbujmy i zobaczymy. Nagrywać końcówkę audycji będę jutro, po dzisiejszym seansie. No sam nie wiem czego oczekiwać. The Sweet Hereafter Sobota, 31 marca. Obejrzanym ledwo co filmem był Sugar Mountain z 2016 roku, wypuszczony dokładnie 9 grudnia. Dzieło wyreżyserowane przez Richarda Greya. 5 na 10 gwiazdek w portalu IMDB 2200 ocen. A ode mnie poszły trzy gwiazdki. Szanowni Państwo, to nie był jednak film przejściowy, dużo tutaj śniegu. Dopiero pod koniec zaczyna się przejście, choć mam wrażenie, że przejściowy to był pod względem tego, iż twórcy przeszli samych siebie, ale o tym może za chwilę. <grystanie> Jest to historia w jakimś sensie młodzieżowa, opisująca losy młodych ludzi mieszkających w małym, chyba kanadyjskim miasteczku, tuż pod górami, gdzie dwóch kumpli wpada na pomysł, że mogliby zarobić na swojej historii. No tylko, że oni nie mają żadnej ciekawej historii do opowiedzenia, więc wpadają na pomysł, aby wyruszyć w góry i sfingować zaginięcie jednego z nich. Tak też robią, no i z tego wynikają same kłopoty i problemy. A głównym przesłaniem tego filmu i to, co on za sobą niesie, to jest to, że kłamstwo nie popłaca. Więc wystarczy wam już teraz, tak? Wystarczy, że wiecie, że kłamstwo nie popłaca. To tak, jakbyście zrozumieli całą ideę filmu. A no i jeszcze nie zdradzaj swojego przyjaciela z jego dziewczyną, bo będą komplikacje, tak. No film bardzo słaby, ni to dla dzieci, ni to dla dorosłych. Z dialogi niedopracowane, tutaj jest tak za dużo słów, tak za dużo gadania o niczym, chodzenia, przechodzenia. <śmiech> Naprawdę nie ma sensu tracić ani mojego czasu, ani waszego czasu. Historia może miałaby potencjał, ale jest to szkolna robota. Film ten sprawia wrażenie jakiegoś zaliczenia na studiach filmowych, nie wiem, czy to jakiś dyplom, czy coś, to, to, to, to jest coś, coś takiego, jeszcze pełny metraż, a nawet godzina 45. I w dodatku reżyser czy twórcy mają bardzo specyficzną zdolność niedopasowywania piosenek do obrazu. Ostatnio zachwycił mnie sposób dopasowywania muzyki w serialu Małe Big Little Lies, czy chociażby w End of Fucking World. A tutaj już na samym początku atakuje nas piosenka, kiedy widzimy pejzaże, góry i panoramę miasteczka z lotu ptaka, piosenka wesoła folkowa w stylu Mumford and Sons, a chłopak wraca do miasta. Jest to tak niezgierane, tak niedopasowane. W dodatku, kiedy wydaje się, że atmosfera się zagęszcza, to oni znowu serwują nam kolejną piosenkę. A mieli tutaj kompozytora do muzyki oryginalnej. Jest też taka muzyka. I zupełnie, zupełnie, nie wiem, może to też byli jacyś ich znajomi, którzy mają zespół i mieli możliwość za darmo pokazać, ich muzykę, więc e, chyba chyba tak, chyba tak to wnioskuję. Nie ma sensu. To, to jest film przejściowy o tyle, że właśnie o szybko możemy przejść i do końca tej audycji dzięki tak słabej produkcji. I powiedzieć, że miałem w tym roku do obejrzenia przygotowane sporo filmów w stylu porno, snow, tych wiecie, snowboardistów skaczących do góry nogami. Ale no, znudziło mnie to zupełnie to w przyszłą zimę. Miałem coś naprawdę wyjątkowego i to też będzie w przyszłą zimę. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w listopadzie może. W grudniu nie wiem kiedy spadnie pierwszy śnieg, nie wiem kiedy Soszów otworzy swoje podwoje, bo teraz jeszcze działa góra. Właśnie sprawdziłem. O godzinie 15.30 wyciąg wciąż działa. Narciarze wciąż jeżdżą. W Wielką Sobotę można pojeździć na nartach. Z chęcią bym to zrobił, a jedyne co mogę zrobić to zapowiedzieć, że, że w przyszłej serii obejrzymy... I omówimy, słuchajcie, wyjątkowy teatr telewizji, teatr telewizji Polski, oparty na prozie science fiction, na prozie strugackich, czyli hotel pod poległym alpinistą, a także obejrzymy jeden z odcinków nowej, reaktywowanej serii Mystery Science Theater, gdzie w tym nowym sezonie, zrobionym w full HD, świetnie się to ogląda, jest właśnie wyśmiany, sparodiowany wyśmiany, bo ci, którzy nie wiedzą o czym mowa, to jest taki teatr, gdzie dwójka robotów i ich kolega siada na widowni w kinie i komentuje złe filmy. I jest tam jeden bardzo zły film z CC Spacing. Dokładnie czwarty odcinek jedenastego sezonu. Do mnie wpływają już kolejne wieści o filmach nowych, zimowych. Wychaczyłem kilka pozycji. Zatrzymam je sobie na razie w tajemnicy, a jeżeli wy coś znajdziecie, to koniecznie dawajcie znać. Może jeszcze będzie coś z filmów przejściowych. Jesteście w stanie mi zaproponować, co bardziej będzie pasować do wakacyjnych, czyli wiecie, góry, lasy, stoki ośnieżone tylko w górnych partiach. Nie możemy się skupiać w filmach przejściowych, jeżeli miałbym w wakacje obejrzeć na śniegu, który jest w mieście. On musi być w tle daleko i nie możemy się tam skupiać. A jak idziemy do lasu, to tam już ma nie być śniegu. Bo jak nie, to to będzie film zimowy i zakwalifikuję go do następnego sezonu. Tak więc czekam na wasze opinie, czekam na wasz feedback i propozycje. Pozdrawiam wszystkich stałych słuchaczy. Pozdrawiam wszystkich miłośników nart, snowboardu, biegówek. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy i, i że starczy mi pary, żeby robić tak niszowy i no nie wiem, czy idiotyczny projekt, ale no, sprawiający mi jakąś przyjemność, choć trzeba się naprawdę mocno motywować. Tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam Was zimno i do usłyszenia w kolejnych audycjach bądź zobaczenia na Żarłok TV. Cześć. A na koniec tego sezonu filmów zimowych posłuchajmy piosenki Vanna Williamsa, brytyjskiego klasycznego kompozytora, urodzonego w 1872, tworzącego do 1958 roku. Utworu brytyjskiego kompozytora pod tytułem The Winter's Willow. Słuchając tej muzyki, wyobrażam sobie puste ośnieżone przestrzenie i na samym środku gdzieś płacząca ośnieżona wierzba. Wiecie, coś jak z fotografii Ansel Adamsa. Time, and she were fair And she were young